Witamy serdecznie, przed Wami 11 już weekast. Dzisiaj zebraliśmy się w nieco odmienionym składzie. Poza mną, czyli Dudem, są e, Kamil, a.k. Zibek. Witam wszystkich. Witam wszystkich. Łukasz well, Łukasz S.A. Witam, witam. Mati20041, czyli po prostu Mateusz. Witam, Siemka. I Tomasz Doktorski, e, a.k. Szenmu z blogu konsolowiec.pl. Cześć wszystkim. A więc, tak, y, czy Polacy potrafią robić gry? No, podobno potrafią. Czasami nawet udaje im się ładnie, ale czy potrafią robić grę na Wii? A jednak też potrafią. Pobiegaczcie jeszcze grę Fury Legends robioną przez polskie studio Game Lion. Może wy o nie zapomnieliście, ale jej twórcy wciąż ją robią i nawet ostatnio zapowiedzieli, że gra, wyjdzie w częściach. Co o tym sądzicie? A czy może co sądzicie ogólnie o grze? No co sądzicie o grze? i w sumie to, że podzielono ją na części, yy, świadczy o tym, że ta gra no, będzie obszerna. No wiesz, aż taka obszerna to ona nie będzie, bo 40 mega to nie jest, nie, nie jest aż tak dużo na grę, no ale... Jak ale z... porównajmy to do realiów were No tak, no tak to, tak to może być obszerna, ciekawe co stan twórcy wymyślili. Znaczy generalnie, powiem, że nie jestem jakoś specjalnie zachwycony tym, co zobaczyłem na trailerach, które były pokazywane jakiś tam czas temu, no nie oszukujmy się, to jest dosyć taka standardowa gierka, która raczej rynku rynkuje, nie zawojuje, ale sam fakt, że tworzy ją polskie studio, może jakoś nas tam zachęcać do tego, żebyśmy ją kupili i sprawdzili, jak się e, będzie sprawdzała. E, no, premiera została przesunięta, bo początkowo gra miała zostać wydana w pierwszym kwartale, no Teraz nie mamy tej premiery ostatecznej, nie wiemy kiedy ta gra wyjdzie. Z tego, tak zera, sorry, tak przerwę, z tego co tam czytałem, to ta pierwsza część ma już wyjść w drugim kwartale, a trz, ta druga część w trzecim, bo jest dopiero dopracowywana. No, czyli mamy opóźnienie do, o, jakieś 3-2 miesiące. No i to świadczy pewnie o tym, że gra cały czas nie może być skończona i cały czas spróbuję ją Polacy dopieścić. No nie wiem jak wy, ale ja jakiś specjalnie specjalnych nie oczekuję. Fajnie, że to jest gra od Polaków, ale czy to będzie jakiś hicior, no to raczej wątpię. Ja tam, no po, nie, nie, przyznam się, tu tak trochę czytałem po angielskich serwisach, jak pisałem tego newsa i czytałem także komentarze ludzi i w, było tego dość sporo i bardzo pozytywnie się wypowiadali o tej grze. To no jeszcze z takich ważniejszych informacji to trzeba powiedzieć, że ta gra jest nie jest już ekskluzywny na WeWare, ale twórcy zapowiedzieli port na DSI WeWare. O, no to tak ciekawe, więc... nie ma... O no, tym powiem szczerze. Zobaczymy, co I no i się... wyjdzie. Aż ja tam nie spodziewam się Lost Twinca nowego, ale za... trzeba być w dobrej myśli, końcu to Polska gra. A to myśli o tym Tomek Doktorski, naszego gwiazda podcastingu. <laughs> Ja, ja myślę, że... Ja myślę, że... Sorry, nie mogę... Dobra, to się wytnie. Ten filmik tutaj zaprezentowali, zaprezentowaliście na stronie, to ja w ogóle nie wiem, co, co, o czym tak będzie. On nie prezentuje praktycznie nic, więc nie wiem czego się spodziewać. Się no tak, ten, ten. Potwory będą atakować krówki, które się będą meronić. Nie. Aha, to, to takie oto. coś tylko Polacy mogą myśleć. To jest o konflikcie kwadratów z kółkami. No to na jedno wychodzi. Nie, ale to nie jest w ogóle filmik z gry, tylko teaser player, tak? Bo wcześniej już widzieliśmy fragmenty rozgrywki i to wyglądało zupełnie inaczej niż tutaj. No ale jak widać tutaj mamy bardzo klikową oprawę graficzną i yy, wskazuje wiele na to, że to będzie raczej gra skierowana dla dzieci. W głównej mierze, no i... Jeszcze jakieś macie refleksje odnośnie tej gry, czy przechodzimy dalej? Mi gra bardzo przypomina znaną serię z PlayStation Portable y, Loco -Roco. i Jestem naprawdę ciekawy tej produkcji, bo wygląda nie, Patrząc na Maria Galaxy, wcale nie jestem aż tak, nie wiem, y, wyczuty na tą cukierkowatą grafikę. Wcale mi ona nie przeszkadza. Podobała mi się ta gra, jestem bardzo jej ciekawy. I to by było na tyle. Ale po czym to wnioskowałeś, że to jest podobne do od Locoroco? Ponieważ y, po gameplayach widać mechanikę. Dużo y, zależy od fizyki i kulkowatości postaci. Tak samo jak w lockeru ja jakoś... Wiecie. Co? Jakieś mamy problemy małe. Tomek, słychać Cię? Znaczy nie wiemy, słychać? Czy... My słuchamy Ciebie, tak dobrze, możesz mówić teraz. Kontynuuj sw swoją myśl. Halo, halo, halo Halo, halo, Mietku, halo, halo Franku, wszyscy Cię słyszymy, Tomek dawaj. Ale to Mati mówił. No, to ja mówiłem. A Ty jakieś pytanie tam chciałeś zadać, czy coś w tym stylu, nie? No to zadałem i ja odpowiedział. No, nie... no, dobra, no to lecimy dalej, no, no nie, będę, nie będziemy zanurzać tu słuchaczy, nie? Czekaj, czekaj, jeszcze chciałem zapytać Was, czy myślicie, że jeżeli przy założeniu, że gra osiągnęłaby jakiś sukces tam, zabrałaby dobre noty i sprzedała się przyzwoicie, to czy jest to szansa na to, że na Wii będzie powstawało jeszcze więcej m, polskich gier czy polscy producenci, deweloperzy odważą się produkować gry na Wii czy tudzież na WiiWare. Na pewno na, na pełnoprawną grę to wie, raczej nie liczę na Wii od polskich e, deweloperów. A Sadness? A Sadness jest polowany. Ekranizacja jest zapowiedziana na przyszłe tysiącelecie, więc ja dobre myślę. Ja myślę, że Far Legend polskiego wydawnictwa odniesie mniej więcej taki sukces jak na WeWare jak World of Goo. Czyli będzie bardzo dobrze, bardzo dobrze sprzedwaną produkcją. No, czyli w takim razie kończymy pozytywnie tego newsa i przechodzimy jakże płynnie do kolejnego. <grym> <grym> informacje o We Vitality Sensorze z nowej <kuh> Legend of Zelda. News pochodzi z portalu gamex pl z którym się przyjaźnimy od już dłuższego czasu. Przepraszam. Na zdrowie. Zainteresowani mogą sobie wejść na stronę, zobaczyć, o co chodzi dokładnie. Może przytoczę wypowiedź tylko Shigeru Miyamoto, który powiedział właśnie na temat stosowania tego urządzenia w The Legend of Zelda na gry. Zawsze, gdy użyjemy jakiegoś nowego urządzenia, jakiegoś nowego sprzętu, rozwiązania, istnieje prawdopodobieństwo, że zwrócimy uwagę graczy, którzy dotychczas nie interesowali się Zeldą. Wykorzystanie Wave Vitality Sensor w nowej Zeldzie dałoby wiele ciekawych możliwości. Jest to jak najbardziej możliwe. No i w tym kontekście chciałbym Was się spytać, jak myślicie, w jaki sposób na rozgrywkę zastosowanie tego urządzenia? Bo pojawiają się głosy, że <coughs> przez to, że Wave Vitality Sensor będzie kompatybilny z Zeldą, sprawi to, że rozgrywka stanie się znacznie uproszczona i niektóre rozwiązania, które tam zostaną wprowadzone będą skierowane głównie do casuali. Jak myślicie, czy przez to cel dostanie się bardziej casualowa, czy raczej pozostanie na tym samym poziomie, a Vitality Sensor będzie raczej tylko takim dodatkiem, który nie będzie grał istotnej roli w, w samej rozgrywce. Mie, mie ale... Nie, ale czy... No mów Łukasz. No, no dobra, czy można podłączyć jednocześnie Nunchaka i tego Vitality Sensora? No właśnie, to, chciało, co sam, o to chciałem, samo chciałem zapytać i właśnie... Zostawimy ale Ale mam się, to tak to, to będzie tragedia. Ja tego nie wiem, ale spodziewam się, że jeżeli WeWittaliki sensor będzie wykorzystywany w Nowej Zeldzie, bo to chyba też jeszcze ostatecznie nie jest potwierdzone, to e, będzie to na takiej zasadzie, że e, te elementy gry, które będą korzystały z tego urządzenia, będą wydzielone jakby od głównej osi gry. I na przykład będzie możliwość odłączenia nunchaka od tego i podłączenia po podwójnego pływidalnika sensora. I jeżeli zakończymy określoną sekwencję, która wykorzystuje właśnie e, tą przystawkę, to z powrotem podłączymy nunchaka i gramy dalej. No, no. Myślę, się że. Bez sensu. No tak, właśnie. To by było trochę bez sensu, taka zabawa przełączanie się cały czas. Według mnie ja powinni wymyślić jakąś, y, nie wiem, rozłącznik jakiś do tego gniazda. Żeby tam. Można było i to i to podłączyć na raz. Ale, Ale z drugiej strony weź trzymaj, y, Nunchaka i mniej przypiętego Vitality Sensora, Vitality Sensora. To w ogóle Vitality Sensor według mnie to jest jakiś dziwny skok na kasę Nintendo, dziwny pomysł. W to ogóle właśnie... nie będzie wykorzystywane y, poza Zeldą pewnie. Tylko w jakichś dziwnych ma... w tego typu. Troszeczkę chodzimy od tematu głównego i chciałbym was tutaj trochę zawrócić na dobrą ścieżkę. Ja mam takie pytanie jeszcze, czy ten Witality Sensor ma czujniki ruchu w sobie? Nie. Jasne. Do, nie, powiem. no bo tutaj takie czy... zdjęcie jest i to nie fajnie wyglądało, gdyby palcem się ruszało i link by tym, by mieczem machał. Znaczy prawda jest taka, że... Te, że... No, tak de facto... naprawdę to nic nie wiemy o tym Witality Sensorze, oprócz tego, że będzie mierzył puls. Tak naprawdę. Dopiero, pewnie więcej dopiero podczas targów f 3 na razie tylko to są Wszyscy spekulacje. Hmm, ale jeszcze zapytam Was, yy, czy myślicie, że. Czy widzicie jakieś racjonalne rozwiązanie i wykorzystanie i to w Zeldzie? W minigierkach mi... jedynie, według mnie. Jedynie w minigierki, nie, ale to też. bo ogóle mi się nie podoba. Ten cały Vitality Sensor. Ostatnio mówiliśmy o tym, że podłączanie nunchaka na czas, no to teraz będziemy mieli podłączanie Vitality Sensora na czas i odłączanie nunchaka na czas. Jeszcze muszą czasu będzie w międzyczasie tam. O właśnie, Pewnie. właśnie. Teraz nie, on ma sobie wejście z tyłu. A to zepsuł to mu Chyba, że to dla starych dziadków, wiecie, jak horror jakiś jest i przestanie pikać serduszko, no to automatycznie dzwoni po pogotowie. <grym> Dobra, no bo no. Prawda jest taka, że na razie nie wiemy zbyt wiele ani o Zeldzie, ani o Vitality Senzorzu i ciężko jest dyskutować na ten temat. Może więcej sobie porozmawiamy o tym, jak dowiemy się po targach E3 chociażby na te dwa tematy. A teraz przejdziemy do ostatniego dzisiaj newsa i powiedz nam Łukaszu, jaki to jest news? Tak. tak. Czy masz motion plasa? Ja mam. No ja ja, ja mam. Też. mam. Nawet dwa sobie kupiłem. Jeden japoński. Ciekawe czy Tomek ma? <grych> no ja wiesz, no ja mam, no fajnie się tym macha. <grych> tak. A <grych> to ile to to? masz i gier i na tego możesz mu No dwie. No ja mam e, Grand Slam Tenis plus Wispod Resort, no dwie mam no. Ja również. A ja nie mam żadnej, ale się fajnie bawię. <grych> No, no i właśnie to jest temat naszego nowego naszego następnego newsa, czyli to, czy w ogóle motion plus ma jakąś przyszłość. To jak na razie to tylko wykorzystuje go co WeSport Resort i Redfin 2. No i Oś... Grand Slam Tenis i Virtual no Tenis i, i jeszcze ten ten golf. I... Ale poza hardcore'ową to, gier... to, gier... to, to nic. To są niszowe gier, jakieś tenisy, czy inne pierdoły. I ale Red właśnie pan jedyno jest takim większym tytułem i Nowa ale jeszcze nie ma. Właśnie może przytoczmy tutaj słowa Regiego, który powiedział, wypowiedział się na ten temat. On powiedział, że tytuły tutaj mamy ogromne wsparcie dla Waymotion Plus. Po pierwsze Wii Sports Resort, Naso sprzedaje się zaskakująco dobrze, poza tym wspierają nas deweloperzy niezależni. Red Steel 2 ma się ukazać tada dzień, my pokazaliśmy Fling Smash, nadchodzi więcej tytułów i, i, i Motion Plus będzie podstawą do tego, co będziemy robić. Yy, no i w tym kontekście mam, mam do was pytanie, czy mm, bo już ustaliliśmy, że, że te słowa Rogiego, o których powiedział, że, y, że Nintendo ma ogromne wsparcie dla Motion Plus, to nie jest prawda, bo tych gier jest jak na lekarstwo, jak na razie. No i czy widzicie, czy widzicie w tym przyszłość, czy myślicie, że <kluzny> Nintendo, czy też inni deweloperzy niezależni y, jeszcze w jakiś sposób wykorzystają Motion Plus, czy urządzenie podzielili nas chociażby balance boarda, które, o którym już zapomniano dzisiaj, ja został wydany dwa lata temu i też miał mieć ogromne wsparcie dla gier. Ja myślę, że to wszystko będzie związane z tym, jak się sprzeda ten nowy Red Steel, bo jak się sprzeda bardzo dobrze, to może się okazać, że ten Wii Motion Plus będzie właśnie jak najbardziej zachęcał do kupna, bo jest mało tych gier. I to może spowodować większą sprzedaż, bo ludzie będą chcieli zobaczyć ja, ja jak to się zachowuje w tej grze. Jak się rzecz sprzeda, sprzedano to coś czuję, że będzie ciężko. Znaczy ja widzę, to jeszcze taki problem, że e Ocean Plus, e, w rzeczywistości no nie jest e, potrzebny zbyt bardzo, szczególnie tylko ten użyć. Właśnie, no bo on tylko nieznacznie, no, e, w nieznaczny sposób zwiększa tą precyzję ruchów. Na <śmiech> ta precyzja ruchów, chociażby patrząc na przykład Restiel 2, w którym potrzebna jest sama do odpowiedniego machania mieczem i chwytywania kierunków w, w każdym położeniu, no to poza, poza tym że czy, czy, czy na przykład Wisport Resort, to bardzo nie ma pola do popisu, żeby wykorzystać Wii Motion Plus, no bo wreszcie gier, które są wydawane no nie stawia się właśnie na, na tą 100% precyzję, tylko raczej na inne elementy <śmiech> i e, no wiesz, na... ciężko zastosować w jakiejś strzelaninie, FPS-ie czy czymkolwiek innym w motion Plaza, jak i tak celujemy w ekran. Nie jest zupełnie potrzebne i jeżeli już na no, to właśnie widzę w, to w takim świetle, że to może być wykorzystywane do jakichś Gier, które opierają się na zespole minigierek, no a nie raczej w tych dorosłych produkcjach, w których i w tych bardziej rozbudowanych, w których raczej liczy się. Mechanika rozgrywki jest taka, że nie pozwala wykorzystać w pełni Wimotion e Plus. E no i myślę, że to tyle. Jeszcze jakieś macie odczucia? Swoje? No ja, ja wciąż czekam na jakiegoś RPG, który da mi możliwość dzięki Wimotion Plus. Yy, wzięcie miecza w swoje ręce i po nim, bo już ujmą yy, yy, szamplas na scenie było roku. Nieprawda? No Nie? tak, na żadnej gry. No yy... właśnie, i do tej pory tylko dwie, takie jedna hardkurowa gra tylko wyszła, do tej pory, i pełno yy, minigierek, z czego Wii Sport chyba jest najlepsza z tych sportowych. I... No, ale na... Nic więcej, niestety. Najlepsze z tego wszystkiego jest, że ludzie i tak kupują mimo oczymplast i urządzenie sprzedaje się bardzo dobrze, cały czas, mimo, że w wielu gier wykorzystujących e, to urządzenie nie ma i to jest chyba właśnie, to co internet robić najlepiej, czyli sprzedawać produkty, które e, potem za bardzo nie są potrzebne. E, cały markie, cały markie. To, tak Samo jak czytaliśmy, że Sports e e, kurzy się w szafie w większości posiadaczy tego, tegoż urządzenia, i używane jest do jednej, do jednej, czy dwóch gier. Taka jest szara rzeczywistość. No bo nie idę za bardzo wymyślałem. balans to jest taki już, jak na razie to szczyt takiego wymyślania, pierdu. Ileż można no. robić gier, na których się jeździ snowboardem, czy na desce, czy nie wiem, na nartach, no, nie można w nieskończoność przecież, a w grze, w której strzelamy, czy coś w tym stylu, no nie wykorzystamy zbytnio tego balanceboarda. Chociaż gdyby, gdyby naprawdę ktoś chciał, to by się postarał. Poczekajcie na vitality sensora, to zobaczycie szczyt pierdol. No i pewnie no tu, wiecie, tak, tak, to tak, jak tak, jak tak. Jak jest samo. Jak Wimotion Plus balance balanceboardem i znowu się okaże, że Vitality sensor nie jest w ogóle potrzebny. Znaczy, Ale teraz, o ile to... Wimotion Plus jeszcze może być jakoś wykorzystywany, co widać na przykład w res, Resorcie, Sport Resort, to ja naprawdę nie widzę żadnego zastosowania w sensorze praktycznego. Okej, okay, no to teraz, żeby trochę poprawić Wam humor, drodzy słuchacze, żeby nie było zbyt pesymistycznie i żeby nie było, że, niech, że krytykujemy Nintendo, naszą ukochaną firmę, no to... Przejdziemy do newsa chyba najistotniejszego z ostatnich e, dni, czyli zapowiedzi Mass Effecta, dwójki, Mass Effecta na Wii. Chciałem powiedzieć dwójki, ale to będzie zupełnie nowa odsłona, e, tworzona niezależnie od trilogii Mass Effect z konsol e, konkurencji. E, no, powiemy wam, zdradzimy, że embargo na no, informacje o tej grze minęło dzisiaj. My, my byliśmy na pokazie, specjalnym pokazie zorganizowanym dla wybranych przedstawicieli pracy 8 marca, jako jedyni w Polsce, co ja od razu. No wysłaliśmy tam Łukasza, który jest fanem serii Mass Effect i teraz powiem wam co nieco o tym, co zobaczył. Tak, wbrew my nie siedzimy tylko w redakcji i nie nagrywamy podcastów cały dzień, ale jeździmy na różne eventy. No, co można powiedzieć, pokazano trader bardzo ciekawy, ładny, ale nie możemy o nim opowiadać. Jego premiera to będzie za jakiś czas. Ale jedno jest, możemy powiedzieć, to część fabuły. Ogólnie całe Mass Effect, Krogan, Rebellions, to podobnie jak... Znaczy podobnie. Tak jak mówi nazwa, opowiada o rebelii Krogan. Ci, co grali w Mass Effect, wiedzą o co chodzi. Rebelie Krogan, czyli ekspansja całej rasy Krogan po galaktyce, po po wojnie raknaj tak, wtedy kroganie wybili tą właśnie rasę inteligentnych owadów i urośli w, w siłę, no i Rada Psadeli uznała, że to może być jak za... każdy wie. Nie są zbyt y, mili, tylko jedne co robić to walka. Właśnie walka. Mass Effect na Wii będzie podobnie jak te dwie części na Xboxa i PSZ-a, grą praktycznie akcji, taki RPG, ale z nastawieniem na akcję. Znaczy, tam Pan na prezentacji mówił, że będą starali się rozwinąć te elementy RPG, na co gracze narzekali w drugiej części, że spłycono totalnie, faktycznie gra zamieniła się w Gears of War, to tak, to na wersja na Wii ma być bardziej zbliżona do klasycznych RPG-ów, ale będzie oferowała akcję. Okej, okay, no to jeszcze może zanim przejdziemy do takiego rozmyślań odnośnie tego, co chcemy zobaczyć w grze, to ja spytam, czy ten filmik, który zobaczyłeś, to był filmik z gry, czy to był jakiś teaser? Stworzony yy, nie na podstawie silnika, tylko yy, renderowany. To było... to były tam yy, parę kapsenek i głównie pokazywali właśnie walkę. Dumie to wa ważyli Turianie z Kroganami. Wyglądało to jak, to jak Metroid Prime 3. Czyli warto czekać, tak? Wa no, na z warto czekać. Nawet jakby wyglądało jak Super Mario Bros. z nes No okej, okay, w takim razie teraz sobie trochę poplotkujemy i pospekulujemy. E, spytam się Was od razu mm, może o to, czy... Myślicie, że w ogóle jest sens tworzenia tak, tak rozbudowanej gry, jaką jest Mass Effect, no bo Wii mimo, że, że podobno <śmiech> właśnie ta gra grama wyciskać siódme poty z Wii, jak to określił określiło Bioware, to mimo wszystko, czy uważacie, że czy Wii wytrzyma pod naporem tak ogromnego świata i tak wielkiego rozbudowania, jakie oferuje Mass Effect? Czy w ogóle jest sens tworzenia tak, tak dużej gry na, na Wii? Hmm, czy też może sądzicie, że będzie, że nie będzie to tak, e, że nie będzie, że mechanika nie będzie opierać się na tych samych zasadach, zasada, zasada, który, e, których znamy e, z innych gier serii, ale będzie to na przykład e, jakaś strzelanka, liniowa strzelanka, jak myślicie? Znaczy, no, Praner wyraźnie pokazał, że gra wygląda faktycznie tak samo jak dwie pierwsze części, znaczy pierwsze, no dwie części które są dostępne na Xboxie i pc ale a czy jest sens robić to na Wii? No, wydawcą jest EA Games, więc sobie po pół roku wyjdzie wersja na pc tam mikrofalówkę, telewizor i na wszystko inne. Zobaczymy, bo ma efekt sam w sobie nie, nie, nawet na Xboxie się nie sprzedaje jakoś rewelacyjnie, tam ledwo co do dwóch milionów dobił. Na samego Xboxa półtora miliona chyba jest. A jak reszta sądzi? No, gdyby nie było sensu, to taki gigant jak BioWare na pewno by się nie zabierał za taki y, projekt. Ja jestem bardzo rad z niego, ponieważ y, jestem też również fanem Mass Effecta. Lubię tą serię gier, bardzo mi się podoba The Science Fiction. I bardzo jestem ciekaw, jak to na Wii wyjdzie. W końcu wiadomo, Wii nie jest xbox 360, który wyciska grafikę HD i tak dalej, ale za to ma wiele innowacyjnych zastosowań, które mogłyby być grze przydatne i innowacyjne. Tak, Teraz... innowacyjność. i Teraz... <głosy> Teraz przeniesiemy ciężar trochę na Tomka, bo do niego mam pytanie następujące. Czy... Uważasz, że czy ta wersja i może konkurować w jakiś sposób z wersją standardową, że tak to nazwę? Z Xboxa 360 i PSET-a. Ja, ja w ogóle jestem w szoku, że, że twórcy nie, nie, nie robią z tego jakiegoś acelowniczka czy coś w tym stylu, że chcą im się robić prawdziwego RPG na, na Wii. No i cóż, jestem zły, że na, na PS3, no ale skoro na, na Wii, to jestem ciekaw, czy to się sprzeda, no bo z poważnymi produkcjami może być ciężko. Okej, okay, to jeszcze Zibek coś powie, bo jeszcze nic nie mówi na ten temat. Nie, ja tu się nie będę wypowiadał na temat Mass Effecta, bo po prostu moja wiedza o tej grze jest naprawdę zerowa i w ogóle mnie ten tytuł nie interesuje, choćby bo nie wiem jak dobry na świecie, to prawdopodobnie nigdy w niego nie zagram, bo Xboxa nie kupię, a nie mam kolegów, którzy mają Xboxa niestety. Ale zagrasz na Wii za to. No, zagrasz. może, nie wiem, zobaczę. Ej, no jak to? Idzie background. A jak się wyrobię ze złapanie się... wszystkich pokemonów do do czasu wyjścia tej gry no to ma... <śmiech> może, może. <śmiech> Ej, jak Dobra. się śmiejemy to wycisza. <śmiech> no to to się wytnie! <śmiech> Dobra, to teraz żeby było bardziej poważnie, to przejdziemy do <śmiech> Churę. No teraz po się, się wytnij ten Nic nie wycina, jedziemy dalej. <tryk> ja. Dobra, koniec śmiechów. Trzeba na poważnie podchodzić do... To jest poważny podcast, poważny portal. Tak jak powiedziałem wcześniej. Przechodzimy Z poważnymi gór. ludźmi. <gry> no nie dadzą mi dokończyć, no. Którą grał e, ostatnio Mati? No i jest to Red Steel 2, który zbiera całkiem dobre noty. Z tego wiem przesz przeszedłeś już całą grę. No i powiedz nam, jak wrażenie? E, tak, Red Steel 2, gra, która od samego zapowiedzenia przez Ubisoft y, zabierała wdech w dech pierciach. Wszyscy się bali, czy nie podzieli y, losu poprzedniczki Red Steel 1, która była ogólnie średniakiem. Bo jedna ze startow była jedną ze startowych GLW. Wrażenia z Red Steel 2 miałem takie, że gra jest wypas, mówię wam, super giera jest, po prostu, pierwsza giera hardkorowa, która wykorzystuje Wii Motion Plus i to naprawdę fajny sposób, macie i revolver i miecz. Jakieś pytania? Ten, ten miecz to... Jak się nim walczy? Jest jeden do jednego wykrywanie ruchu, czy, czy nie? Znaczy wykrywanie w taki sposób, że wykrywa szybsze ruchy, ale bardzo dobry, dobrą reakcją. Po prostu przyciskamy zew i wyciągamy w tym momencie miecz. Przy, I od razu na autocelowanie włącza się przeciwnika. I wtedy możemy machać jak chcemy. Czy sądzisz, że mimo wszym było tutaj niezbędne, czy równie dobrze grałoby się bez przystawki. Znaczy według mnie to jest takie pośrednie, wiesz, yy, bo przydaje się w niektórych momentach czuć tą, yy, ten lepszy, no, lepsze wyczucie miecza, lepszą reakcję, niż w przypadku samego Wimota. Wi Ale nigdy nie wiadomo by musieli po prostu jeszcze raz napisać grę i by się wtedy zobaczyło. Skoro po prostu wymagają w tej grze, to było wymagane, Oczywiście nie się nie czy walka z przeciwnikami daje satysfakcję i czy jest w ogóle grywalna, czy pod tym względem do tej dwa się nie wyróżnia? Oj, giera jest bardzo miod miodna. tylkoż chodzisz po tym miasteczku westernowym po to, żeby szukać tych przeciwników, żeby móc ich nadziać na swój miecz. Po prostu giera jest tak zrobiona, że wykupujesz sobie nowe kombosy w sklepiku i je od razu chcesz wykorzystywać. Bardzo wciągające to jest. Właśnie odnośnie miasteczka, bo przed, przed wydaniem gry chodziły plotki, że to będzie gra nieliniowa, po której będzie można podróżować, zbier zbierać różne zadania od postaci, które żyją w tym świecie. A inne głosy wskazywały na to, że to jest, że gra ma jedną ścieżkę i mimo, że sprawia wrażenie otwarte, otwartego świata, to tak naprawdę ten świat nie jest otwarty. No i powiedz, jak to jest w rzeczywistości? Prawda jest bliżej drugiej wersji, czyli po prostu gra się na mniej więcej cztery takie miasteczka, po których możemy dowolnie chodzić, ale wiadomo, są dookoła jakby w etapach, jak i w etapach Zeldy że mamy po prostu blokadę, że nie możemy nigdzie dalej iść, dopóki nie zrobimy questów wszystkich. A questy bierzemy, są trzy budynki, do których możemy wchodzić. W jednym kupujemy broń, w trzecim kupujemy kombosy i rozbudowanie miecza, a w trzecim wykupujemy sobie zbroję. I w każdym z tych jest tablica, z której możemy brać questy. I na przykład na jakimś jednym miasteczku mamy tak powiedzmy z 20 QS-ów. Okej. Okay. Jeszcze... A... jeszcze mnie ciekawi. A... Jeżeli mogę kontynuować e, no, zaraz, to, to... czy gra ogranicza się tylko do walki na miecze i strzelania z pistoletów, czy są też jakieś inne elementy, których nie było widać chociażby na trailerach? No bo uczniki pokazywały głównie właśnie walkę z przeciwnikami, e, a ja spodziewałem się, że tutaj jeszcze jakoś rozgrzewka będzie bardziej urozmaicona. Jak to jest? Znaczy... W głównych questach ogólnie chodzi właśnie o wybijanie, o zdobywanie, otwieranie nowych drzwi. Mamy ze sobą y, te, pewne urządzenie hakujące, dzięki któremu y, y, możemy otwierać y, zamknięte drzwi jakby, ale tylko w podanej questie. I poboczne są, y, może nie są zbyt urozmaicone, ale nie opierają się głównie y, jedynie na y, zabijaniu przeciwników. Są questy typu znajdź pierze, znajdź jakąś znajdźkę, znajdź yy, kryjówkę, w której, do której musimy wejść i na przykład yy, otworzyć jakieś drzwi czy przełącznik. No, no i, i na tym się opiera, poza tym gra. Projekt filmików ukazywał jazdę za motorem. Nasz bohater był przyczepiony do tylnego koła tego właśnie motoru, no i zastanawiałem się po zobaczeniu tego zwiastunu, czy to jest element rozgrywki, czy tylko jakaś scenka, na którą nie mamy w ogóle wpływu i zweryfikuj to, jeżeli możesz. E, tak, tak, tak, w grze występują, ogólnie jedna występuje kadr z interakcją, że w odpowiednim momencie musimy wciskać przycisk, żeby na przykład bohater uskoczył, ale akurat ten moment, o którym ty mówisz, to był, to był jedynie filmik rozpoczynający grę, okay. intro teraz resztę może by to nie zdobyć, ja już się wygadałem. Dobra, to powiedz nam jak ten, oprawa audiowizualna. Tak, oprawa audiowizualna bardzo przypomina yy, grę okami, jest po prostu wszystko jak w komiksie. Naprawdę dopracowali tą grę pod względem graficznym. To co ma się błyszczeć, błyszczy na przykład miecz metalicznie. A resztę no, komiksowo bardzo ładnie zrobione wykonanie. Dobra, a audio? No audio, no. co mam powiedzieć, że pff, występują głównie no, motywy z westernu, typowe świsty jakiś yy, wiatru i tak dalej. No ja nie lubię akurat westernu, więc mi nie przypadła do gustu. Ja miałem takie pytanie do Ciebie. Czy grałeś w pierwszą część Red Steela? Oczywiście, że grałem. Gra jest... Po prostu... To całkowicie coś innego. W Red Steelu... Właśnie miałem zadać mi... pytanie, jak byś jak jak miał porównać te dwie części. To ja... Co byś powiedział? Maty czyta po prostu w myślach <laughs> już. No właśnie. To nie ma porównania. To całkowicie dwie inne gry. A Które... szkoda, bo mi się pierwsza część tak. bardzo podobała. Pierwsza część, no co było o niej powiedzieć, tyle grałem przez jakiś czas, tylko daje trochę zabijania tego wszystkiego, ale ogólnie czegoś w tej grze brakuje. Gra była reklamowana tak jak Red Steel 2, że walcz mieczem i pistoletami, z czego wyszło tyle, że dobrym FPS-em w sumie by było. Okej, okay, bo Okay, mówiliśmy już o grafice, o muzyce i o rozgrywce, czyli jeszcze zostało e, miejsce dla fabuły. E, no powiedz nam Mati, jak to wygląda w kwestii fabuły, czy jest ona wciągająca i czy stanowi ona mocny element gry, czy raczej zaliczyłby ją do minusów? Dla mnie dla fabuła, nie? dla mnie ta gra, czy z fabułą, czy PS byłaby tak samo Fabuła, jak w, <śmiech> w większości FPS na Wii, wygrywa lub albo nawet dalszą planową rolę. Yy, gra, y, fabuła jest płytka, przewidywalna i taka sobie. Okej. Okay. Teraz już y, trochę podążając ku podstawowaniu, zapytam Cię, czy sądzisz, subiektywna opinia Twoja, mm, czy gra spełniła oczekiwania, y, cały ten hype, który był w ni y, niej nakręcany, y, no czy on był potrzebny, czy gra z, y, zawiodła nadzieje, czy też je Spełniła. Jak większość hardkorowych, hardkorowych produkcji na Wii Potrzebują marketingu Bo jak wiadomo <śmiech> Ciężka prawda, ale na Wii Większość to kazuale i Gdyby nie marketing To gra by się nie, najlepiej sprzedała Ale Gra jest mega miod, Gameplayowo miodna Więc średnio były potrzebne Ale i tak wszystko się okaże dopiero za jakiś miesiąc, gdy zobaczymy wyniki sprzedaży. Okej, okay, bardzo ładnie ci to wyszło, ale jeszcze cię trochę pomęczę i, <grym> i jak to już mamy w zwyczaju trochę, ustawimy ocenę tej gry. A poza tym jeszcze, jeżeli możesz wymień największe zalety i wady tej gry i przejdziemy już do pożegnania. Nie, jeszcze <grym> nie. A to Słuchamy. Tak, na, na pewno największą zaletą jest to, że to jest pierwsza gra hardkorowa wykorzystająca Wimonson Plus, w której możemy dowolnie machać mieczem, może y, nie w y, dokładności jeden do jednego, ale zawsze daje radochę. Kupowanie nowych komposów, rozwijanie postaci, to naprawdę daje przyjemność w tej grze i chce się to robić. Zbierać najmniejsze kwoty monetek, bo ponieważ za każde rozwalenie, na przykład w skrzyni dostajemy ileś tam dolarów, i wszystko chce się zbierać tylko po to, żeby rozwijać postać. Oprawa audiowizualna jest bardzo dużym plusem, jest jedną z najładniejszych gier na Wii. E, o czym by tu jeszcze powiedzieć w Jeżeli Ty jakieś zauważyłeś. Proszę? Proszę? Jeszcze minusy, jeżeli jakieś zauważyłeś. Chyba, że ich nie ma. To nie wymieniaj. Nie no, minusem zawsze, minusy zawsze są. Nie ma rzeczy idealnych. Na pewno minusem jest to, że może Plus zawsze mógłby być lepiej wykorzystany, wiadomo. No i drugim minusem to ja nie lubię Westernos, to tak, tak średnio, to, to niezbyt <śmiech> obiektywnie. I yy, ostatnim minusem jest, gra jest krótka, jak dla mnie. Ja chciałbym jeszcze się pobawić, jeszcze pozabijać tych wszystkich, tak da dochy. E, jak dużo zajęło ci jej przejście? Plus, minus zajmuje to 20 godzin. O, no to sporo, chyba jak na, na i generalnie jak dzisiejsze standardy. Jak na, ta, jak na taką grę to jest za mało. Chciałoby się jeszcze dwa razy tyle. Ile, ile osób tyle opinii, no ja się z tobą nie zgodzę, ale to już nie będziemy w dyskusję wchodzić. Yy, jeszcze ocena ogólna, jaką by się wystawił. 9 plus na 10. O, no to ładnie. Czyli polecamy serdecznie wam grę i chyba już powoli przechodzimy do końca. To nie! Nasz... Jeszcze nie! Pogadajmy nie. jeszcze. Takie jest jeszcze... przyjemnie. Proponuj jakiś temat i pogadamy sobie jeszcze. Proszę, oddaję Ci głos. Hmm, to my zaskoczyły, no, bo nie no, mam jeszcze raz. Go. No widzisz? O, ja mam jeszcze takie pytanie do Matejgo. Czy dla Red 2 warto kupić Wii? O. No, tu ciężko Aha. odpowiedzieć. Ponieważ... Ale go teraz. No to kup no, no przy okazji tego, e, wyjścia, czy premiery Super Mario Galaxy i Zeldy i wtedy dokupisz sobie jeszcze Red Steela dwójkę i po prostu będziesz w niebo wzięty. No właśnie, Red Steel y, jest bardzo dobrą gierą, no ale czy wartą kupienia Wii? Wiadomo, że wszystkie Maria, wszystkie Zeldy są warte kupienia Wii, ale czy Red Steel? Może dla innowacji jest warte kupienia gry. Bo Zamykaj, to jest jedna z nielicznych gier, gdzie możesz sobie w każdym momencie swobodnie pomachać mieczem. Zamykamy teraz w końcu ładną klamrą, chyba że znowu się Tomek wybije i coś powie, ale mam nadzieję, że nie. Znaczy, no, już kto zakończy ten podcast, no bo wiecie, no, jeszcze mi się o czymś. Zubek powie coś o Pokémonach. No więc tak. Jak to się zaczęło, powiedz <laughs> Jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego. Że... Wymień wszystkie Pokémony. Co? Ja. Wymień wszystkie Pokémony. Nie, no ni niestety nie znam tu wszystkich nazw, nie jestem aż takim tu po prostu znawcą, nie? Ale, Dobra, to. Ale... I teraz, musimy znowu na poważne tory zejść, żeby Żeby nie. nie było... <śmiech> wiesz, nie? ...pogadacie kiedy idzie. A teraz już musimy się pożegnać, bo znowu będzie podcast za długi, i znowu będą narzekania, że, że powinno być krócej. No, jeszcze zanim się pożegnamy, to trochę wplotę w to wszystko. Mój wątek osobisty. No, jako że z przyczyn e, prywatnych odchodzę z portalu. Nie! E, nie odchodzisz! O ściemnia! On nie mówi tego na serio! Jest pierwszy kwietnia ściemnia. Ten podcast to ściema! To, to nie jest prawda. Miałobyś tak patetycznie, ale nie udało się mi przez was tego, tej atmosfery prowadzić, no ale trudno. Wiecie, bym dodał taką ładną muzyczkę, taką wiecie, smutną i jest... w ogóle, a wy to wszystko oczywiście musieliście zepsuć, bo po prostu ja wiem, Nie nierozgarnięci. Dopiero zacząłem. Swoje ja zawrócę piosenkę, którą dorzucisz. Na na na na. Na na na na na. Nie dam, da, dam piosenkę jak się topi Tytanik, wiesz. Jak czy... się to? Tytanik? No, jak się Normalnie. Czy mogę już? Dopiero zacząłem Nie, wykład. jeszcze nie. Do... <laughs> no. No. Za chwilę. Dajcie znać, kiedy je skończycie. To może dud odejdziesz dopiero jak skończę tą recenzję pisać. Co? To jest mój ramasy, bo jakoś. Dobra, to też się wytnie. Mm, teraz. Ja, w życiu. No, wracamy do melancholii i do generalnego załamania. Eee, kontynuując wątek, który zacząłem, pragnę podziękować wszystkim osobom, które komentowały. Moje wpisy. No, no, no, no, e, no, no. Dawali się. No. Dawali się. Nie, no, no, no, no, no, no. mogę. nie. No. No ci ci tego klimatu. nie, nie. Nie, nie, nie. podcast, nie, wiem dlaczego. nie, nie, nie. Nie bój żaby, będziemy sami komentować. No to nie odchodzisz i... Zibek 1 Zibek 2 Zibek 3 Zybek 4 tam... Dobra, to ja tylko powiem to, że... Pani 2, 0, 4, 2... Chyba nie uda mi się powiedzieć. To skrócę... Bo... Wypowiedź, którą starannie pieczołowicie przygotowałem, miała być... Miało być <grywa> profesjonalnie, ale wyszło jak zwykle... <grywa> <tansen> no, dziękuję wszystkim, którzy, tak jak powiedziałem, komentowali moje pisy, włączali się w dyskusję. Czy to na no. fort, czy pod? pod komentarzami. No, no. <t CNC> Także. No. <tans> mikrofon wyjdziesz no, mikrofon najlepiej. Wyjdźcie w czasie, jeśli. Wtedy będzie naj. <tansom 4 weirdosy> Zatem dziękuję Wam wszystkim. Nie mi się dodawać kolejnych Mam nadzieję, że będziecie też do tej żonej pracy mobilizować moich kolegów z redakcji. To było na tyle. Oczywiście nie udało mi się powiedzieć tego, co chciałem powiedzieć przez Was, ale trudno się mówi. Już więcej mnie nie no usłyszycie. Ogóle, tak. I przechodzimy do pożegnania już takiego formalnego. Co i tak wróci, nie słuchajcie go! On Bardzo... wróci! Będzie wielki comeback po prostu. Nukem forever. Życzę wam wesołych świąt, bo dzisiaj mamy 1 pierwsze, kwietnia, więc już nie, nie długo święta. Będą jajka, będzie dużo wody i będą prezenty, mamy nadzieję. E, dzisiaj e, byli ze mną i nie, mm, nie pomagali mi w podcaście e, zibek. Byłem, jak z... zwykle. Był też Łukasz S.A. Ja jak wasze pomagałem we wszystkim. Również mati 20041. Byłem, powiedziałem co wiedziałem i znikłem. Jeszcze zniknąłem. Jeszcze zanim <śmiech> przejdę do Tomka to powiem... Że... <śmiech> wiem, wiem. <śmiech> powiem, że nie był tutaj Filipa. Niestety. Mm, Filip dzisiaj nie mógł z nami nagrywać. Wiemy, że na tym ubolewacie. My też na tym ubolewamy. Ale pewnie już, w wikaście opatrzałem numerkiem 12 on powróci a jego redakcyjny kolega z blogu, z blogu konsolowej pl a to był z nami e, czyli jest to e, jak pewnie się domyślisz co się kręcisz, coś wszystkim. to się kręcisz jak smródło ja wiesz jak się on nazywa przecież pisze jest napis Ale to już Prony zipka, a nie nasz. Eee, czyli. I teraz by mi się pytał ten Vitality Sensor, wam powiem. Ja myślę, że to teraz nic się nie nagrało. A on nas To będzie najlepszy budyk w naszej, naszej historii, zdecydowanie. Jest tak powiem. Eee, czyli tak, Tomasz Doktorski, eee, czyli Szef. Cześć wszystkim, papa. Ja pa. ten żegnamy się serdecznie, ciepło. Ja żegnam się tysiąckrotnie. Może się jeszcze kiedyś usłyszymy. Do usłyszenia.